UWAGA! Okazja miesiąca! Streamwood, 3 sypialniowy dom dwupoziomowy, dwie pełne łazienki oraz dwie osobne toalety, pełny wykończony basement, duży garaż na dwa samochody, ogrodzona działka, nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 7201 wpłaty. Dzwoń po szczegóły już dziś. 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości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 Uwaga, okazja miesiąca. Hanover Park, trzysypialniowy dupleks. Bliźniak bez miesięcznych opłat osiedlowych. Dwie i pół łazienki. Garaż na jeden samochód. Duży taras z tyłu domu. Ogrodzona działka. Nabywcą ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy cztery pierwszej wpłaty. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847 647 4000. 847 647 4000. Lub w internecie posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości Amerykańscy budowniczy są gotowi budować. Główny ekonomista z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów optymistycznie patrzy na sytuację na rynku budowlanym. Podczas webinaru poświęconego wiosennej prognozie dla tego sektora Robert Dietz powiedział, że stały wzrost liczby miejsc pracy, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i stłumiony popyt to tylko niektóre z czynników, które sprawią, że 2016 będzie dobrym rokiem. Przyznał on również, że branża ta nadal stoi w obliczu problemów, w tym związanych z niedoborem siły roboczej, parceli budowlanych i pożyczkami. Zdaniem Dica budowniczowie pozostają ostrożnymi optymistami w odniesieniu do warunków rynkowych. Prognostycy Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów przewidują, iż w tym roku liczba budów domów jednorodzinnych wzrośnie o 14%. Znany producent farb optymistą dzięki rynkowi realnościowemu. Dyrektor generalny Benjamin Moore Paints bardzo optymistycznie zapatruje się na perspektywę biznesową swojej firmy na 2016 rok z uwagi na to, co dzieje się na rynku nieruchomości. Powiedział on stacji Fax Business, że dane wskazują, iż wzrósł dochód rozporządzalny, co zainspirowało wielu właścicieli domów do zainwestowania w farbę i przeprowadzenia prac malarskich w swoich nieruchomościach. Nawiasem mówiąc, jego zdaniem najgorętszym kolorem roku do wnętrz według Benjamin Moore jest Simply White. Czas oczekiwania na zamknięcie transakcji coraz krótszy. Jak wynika z nowego raportu Ellie May, czas oczekiwania na zamknięcie transakcji nieznacznie się skrócił. Przygotowany w kwietniu raport dotyczący liczby zaciąganych kredytów hipotecznych pokazuje, iż średni czas zamknięcia transakcji, najkrótszy w ciągu ostatniego roku, wynosił 44 dni. Czas zamknięcia transakcji kupna zmalał z 48 dni w lutym do 45 dni w marcu, a jeśli chodzi o refinansowanie, to czas ten skrócił się z 44 dni w lutym do 41 dni w marcu. Izba Reprezentantów zatwierdza ustawę o ubezpieczeniu powodziowym. Na kapitolu Izba Reprezentantów przyjęła i przekazała do Senatu ustawę, która ułatwi właścicielom domów wybór prywatnego ubezpieczenia na wypadek powodzi zamiast Krajowego Programu Ubezpieczeń Powodziowych. Obecnie, jeśli przejdziesz do prywatnego ubezpieczyciela, a następnie chcesz wrócić do National Flood Insurance Program, Twoja składka wzrośnie, ponieważ program federalny traktuje czas prywatnego ubezpieczenia za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej. Ustawa Izby Reprezentantów zakłada utrzymanie stawki National Flood Insurance Program na niższym poziomie dla kwalifikujących się właścicieli domów powracających na rynek. Burmistrz Bostonu popiera podwyżkę podatku od nieruchomości. Burmistrz Bostonu Marley Walsh popiera wniosek dotyczący podwyższenia podatku od nieruchomości w listopadowych wyborach. Przychody generowane z tego tytułu pomogą w tworzeniu większej liczby przystępnych cenowo domów w Bostonie. Walsh mówi o podwyżce podatku, że jest ona precyzyjnie skoncentrowana i ma na celu zwiększenie liczby przystępnych domów, parków i zabytków. Przeciwnicy twierdzą, że propozycja ta spowoduje podwyższenie czynszów i prawdopodobnie będzie kosztować typowego właściciela domu więcej niż 28 dolarów rocznie, które zakłada Walsh.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 1300 AM. Nowa częstotliwość. Ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. i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 847 647 4 i 3 zera. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać 847 647 4000 Elgrove Village Nowo zgłoszony do sprzedaży dwusypialniowy townhouse Nowa kuchnia i łazienka Osobna jadalnia Kominek Salon z widokiem na pole golfowe Garaż na jeden samochód 4,5 tysiąca dolarów wkładu własnego wystarczy nabywcy ze zweryfikowaną zdolnością kredytową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 Sprzedany.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 847-647-4000, 847-647-4 i 3 0, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Ubezpieczenie domów może obejmować uszkodzenie Twojego ogrodu. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że jakiś chuligan staranował swoim samochodem Twój ogródek i wszystko zniszczył? Może uszkodził przy tym ogrodzenie? Istnieją szanse, że Twoje ubezpieczenie domu pomoże Ci zapłacić za naprawę szkód. Jak donosi nerdwallet.com, większość standardowych polis obejmuje szkody spowodowane pożarem, wandalizmem, uderzeniem pioruna, a nawet wybuchem. Zawsze dobrze jest zapytać ubezpieczyciela, co dokładnie obejmuje Twoja polisa. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że ubezpieczenie pomoże Ci przywrócić wygląd Twojego do wcześniejszego stanu. Zdaniem dyrektora Berkshire Hathaway mamy normalny rynek. Jak twierdzi dyrektor generalny Berkshire Hathaway Home Services, warunki na rynku nieruchomościowym są normalne. Pan Ran Peltier powiedział magazynowi Fortune, że tam, gdzie następuje wzrost liczby miejsc pracy i towarów, tam obserwujemy wzrost na rynku nieruchomości. Tymczasem szef pana Peltier, pan Warren Buffett, powiedział podczas corocznego spotkania Berkshire Hathaway, że nie zaobserwował, aby obecnie istniała ogólnokrajowa bańka na rynku nieruchomości. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów podejmie działania w sprawie obaw pożyczkodawców dotyczących nowych zasad zamykania transakcji. Uznając obawy branży bankowo-hipotecznej, Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów zgodziło się sformalizować większą część nieformalnych wytycznych, jakie biuro zapewniało od czasu wejścia w życie jesienią ubiegłego roku przepisu o konieczności ujawniania informacji hipotecznych pod nazwą No Before You Own. Grupy branżowe domagały się jaśniejszych wskazówek dotyczących tego, co stanowi przestrzeganie nowych zasad. Dyrektor Biura Ochrony Finansowej Konsumentów napisał w piśmie skierowanym do ośmiu głównych grup branżowych, że agencja rozpoczęła, cytuję, sporządzanie zawiadomienia o proponowanych zmianach w regulacjach prawnych dotyczących przepisu No Before You Own. Koniec cytatu. Badanie pokazuje, co nabywcy domów uważają za dobry kredyt. Przyszli nabywcy domów są świadomi konieczności posiadania czystej historii kredytowej i podejmują kroki mające zapewnić, że ich historia kredytowa jest dobra, tak przynajmniej wynika z niedawno przeprowadzonego badania dla jednej z trzech agencji kredytowych, które wykazało, że prawie 70% potencjalnych nabywców domów stara się zapewnić, że płaci swoje rachunki na czas, a 60% spłaca swój dług. Ponad czwarta respondentów utrzymuje salda swoich kart kredytowych na niskim poziomie. Jednak badanie to pokazuje również, iż niezbędna jest edukacja konsumentów. trzecia przyszłych nabywców domów powiedziała, że nie wie jakie kroki podjąć, aby kwalifikować się na większy kredyt. Uwaga, okazja miesiąca. Streamwood, trzy sypialniowy dom dwupoziomowy, dwie pełne łazienki oraz dwie osobne toalety. Pełny, wykończony basement, duży garaż na dwa samochody, ogrodzona działka. nabywcą ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 7200 pierwszej płaty. Zwoń poszczegóły już teraz: 847 647 4000, 847 647 4000 lub w internecie posiadłość.co. Z miłości do nieruchomości. 1300 AM. Nowa częstotliwość. Ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem. www.posiadłość.com Koniec części pierwszej.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 z rynku nieruchomości. Przemiana budynku kościoła w kondo. Według Curbed.com w społecznościach w całej Ameryce kształtuje się nowy trend. Kościoły są przekształcane w kondominia. Jeśli się nad tym zastanowić, to kościół jest idealnym domem, donosi korb ze względu na centralną lokalizację w dzielnicach Wielkość, ogromne okna i wielkie pomieszczenia. A ponieważ wiele wspólnot religijnych stoi w obliczu coraz wyższych wydatków na utrzymanie, wiele z nich szuka potencjalnych nabywców. The Desert News donosi, że w 2014 roku sprzedano 1500 nieruchomości związanych z religią. Jakie projekty były najbardziej korzystne dla właścicieli domów w Teksasie? Projekty związane z przebudową różnią się między sobą, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji. Raport dotyczący wyceny przebudów w Teksasie wykazał, że w 2015 roku najbardziej opłacalne dla teksańskich właścicieli domów okazały się energooszczędne i funkcjonalne projekty. Najlepsze z nich związane były w zeszłym roku z izolacją poddasza z włókna szklanego oraz kamiennymi fornirami, które zwiększyły funkcjonalność i trwałość domów. Co byś zrobił, aby dostać wymarzony dom? Na najbardziej konkurencyjnych rynkach nieruchomości w kraju niektórzy kupujący są gotowi zrobić niemalże wszystko, aby dostać dom, na którym im zależy. Realtor.com donosi, że w jednym przypadku w Los Angeles kupujący zaoferowali sprzedającemu miesięczny urlop w swoim drugim domu na Hawajach. Sprzedający nie skorzystali z oferty, ale kupujący i tak wygrał przetarg na ten dom. Inny nabywca z Kalifornii, wyczuwając przywiązanie sprzedającego do swojego domu, dorzucił do oferty oryginalną akwarelę nieruchomości. I oczywiście kupił ten dom. Właściciele domów i nabywcy coraz bardziej optymistyczni. Jak wynika z najnowszego badania nastrojów właścicieli domów Home Owner Sentiment Survey rośnie optymizm wśród właścicieli i potencjalnych nabywców domów odnośnie kondycji amerykańskiego rynku nieruchomości. Trzech z czterech badanych potencjalnych właścicieli domów powiedziało, że 2016 to idealny rok na zakup domu, co stanowi 11-punktowy skok w górę w porównaniu do grudnia. Skąd taki optymizm? Respondenci wymieniają tu poprawiającą się sytuację gospodarczą, utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz wzrost zapasów realnościowych.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Uwaga poszukujący domu w okolicy Niles i Morton Grove Nowy na rynku murowany z białej cegły, duży trzysypialniowy ranch, dom parterowy z pełnym wykończonym basementem. Jedyny na rynku w tej okolicy okazyjna cena Dom musi być natychmiast sprzedany z powodu wyjazdu właściciela do innego stanu. Nie czekaj, Dzwoni już teraz. 847-6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 z miłości do nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 1300 AM. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Colin Meadows, luksusowe dwusypialniowe kondominium. Drugie piętro, dwie pełne łazienki, jadalnia, balkon, ogrzewany garaż. Korty i basen w sezonie. Niski asesment pokrywa ogrzewanie. Cena wywoławcza to 130 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000. 847-647-4000. Lub w internecie posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. To twój nowy dom? No.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 Liczba przejęć spada na wielu rynkach do poziomów sprzed recesji. Nowe dane Realty Truck pokazują, iż liczba przejęć na jednej trzeciej amerykańskich rynków nieruchomości w pierwszym kwartale tego roku była na poziomie sprzed recesji. Według przygotowanego przez Realty Track raportu Folklore Market Report w całym kraju liczba przejęć była na najniższym poziomie od ponad 9 lat. Raport stwierdza również, że liczba nowo rozpoczętych procesów przejęć nieruchomości przez banki wzrosła w marcu o 21% w porównaniu do lutego, pomimo iż nadal jest ona na niższym poziomie niż rok temu, a aktywność związana z przejęciami na większości rynków nadal spada. Wodawcy wzywają do większego nadzoru nad kredytodawcami niebankowymi. W ciągu ostatnich kilku lat dramatycznie wzrosła liczba kredytodawców niebankowych, jednak jak twierdzi dwóch demokratów z kongresu, którzy teraz proszą Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów o zaostrzenie nadzoru, rząd nie nadąża nad wprowadzaniem zmian w regulacjach mających zastosowanie do tych firm. Senator z Massachusetts Elizabeth Warren i congressman z Maryland Eli Cummings wystosowali pismo do Biura Dyrektora Ochrony Finansowej Konsumentów, w którym wzywają agencję do podjęcia działań w sprawie ustaleń raportu Rządowego Biura Odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych dotyczącego kredytodawców niebankowych. Raport ten zauważa, iż prawie 1 czwarta kredytów hipotecznych jest obecnie obsługiwana przez podmioty niebankowe. Warren i Cummings ostrzegają, że konsumenci mogą być pozostawieni bez ochrony, chyba że podmioty niebankowe będą ściślej regulowane. Zmieniający się rynek Miami Zdaniem Związku Realnościowców z Miami w marcu ponownie spadła sprzedaż domów w okręgu Miami-Dade. Jednak w wyjaśnieniu tej sytuacji może kryć się pozytywny sygnał. Prezes i dyrektor generalny Real Estate Appraisers Institute powiedział Yahoo Finance, że dane liczbowe odzwierciedlają zachęcającą zmianę w Miami-Dade. Nazywa on ten okręg bardzo żywym i silnym rynkiem. Z kolei Związek Ranościowców uważa ten fakt za zachęcający, że prawie połowa wszystkich transakcji w Miami to nadal transakcje gotówkowe. Spadek cen domów w San Francisco W marcu po raz pierwszy od czterech lat spadły ceny domów w San Francisco. Czy to przypadek czy początek trendu? Główny ekonomista Lokalnego Związku Realnościowców powiedział widzimy jak ten rozżarzony rynek zaczyna stygnąć i kurczyć się. Jego zdaniem marcowy spadek udziału ofert kupna zmagających się z konkurencją sygnalizuje, iż na obniżenie cen nie wpływa wyłącznie poziom zapasów. Dodał on, chodzi o to, że kupujący są już zmęczeni wysokimi cenami w Bay Area i szaloną konkurencją. AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Polska Radio, Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Uwaga! Okazja miesiąca. Streamwood. trzy Trzysypialniowy dom dwupoziomowy. Dwie pełne łazienki oraz dwie osobne toalety. Pełny wykończony basement. Duży garaż na dwa samochody. Ogrodzona działka. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 7 pierwszej płaty. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com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 Продолжение следует...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 847-430 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000 Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.